Rozdział 5. Książka pod tytułem Duch Święty. Autor August Ernst Bremiker. Błogosławieństwa, które posiadamy przez Ducha Świętego. Fakt, że Duch Boży mieszka w człowieku ma dalekosiężne konsekwencje. Z jednej strony posiadanie Ducha Świętego oznacza pełnię błogosławieństw dla nas samych. Z drugiej zaś powiązany jest z odpowiedzialnością. Zechciejmy zająć się teraz błogosławieństwami, które są naszym udziałem z tego powodu, że Duch Święty mieszka w nas. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyczerpać tej pełni, która dzięki Duchowi Świętemu jest nam dana do dyspozycji. Warto się tym zajmować i radować. Chcielibyśmy przedstawić po kolei cztery błogosławieństwa. Po pierwsze, Duch Święty jako nasz orędownik. Po drugie, Duch Święty jako pieczęć. Po trzecie, Duch Święty jako rękojmia. Po czwarte, Duch Święty jako namaszczenie. Duch Święty jako nasz orędownik. Nowy Testament przedstawia dwóch orędowników danych wierzącym. Z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, dowiadujemy się, że sam Pan Jezus jest naszym orędownikiem. Wówczas, gdy my, dzieci Boże, dopuścimy się grzechu, gdy do tego dojdzie, możemy być pewni, że mamy u Ojca orędownika, Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwy Pan Jezus reprezentuje nas i nasze sprawy w niebie przed Ojcem. W Ewangelii Jana natomiast czytamy o orędowniku na ziemi, o Duchu Świętym tej Ewangelii wspomniano o tym czterokrotnie. Po pierwsze, Ewangelia Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki Ducha Prawdy. Po drugie, Ewangelia Jana 14:26, lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim nauczy Was wszystkiego i Przypomnij wam wszystko, co wam powiedziałem. Po trzecie, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 26 werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Lepiej dla was, to jest z kolei Ewangelia Jana, 16 rozdział, 27 werset, Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Widzimy zatem, że sam Pan Jezus zapowiedział przyjście Ducha Świętego, który po zakończeniu ziemskiej misji Bożego Syna miał być przy wierzących. Powiedział, że zostanie zesłany przez Ojca i Syna. I rzeczywiście, od pamiętnego dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty przebywa na ziemi i zajmuje się naszymi sprawami. Ponieważ słowo orędownik wyszło niemal całkowicie z użycia, możemy słusznie zadać sobie pytanie, na czym polega orędownictwo Ducha Świętego. Zamiast orędownik można by użyć słowa przywołany, co oznacza kogoś, kto zostaje przywołany, by towarzyszyć i pomagać innym. Dlatego też najbardziej trafnym odpowiednikiem słowa orędownik w dzisiejszym użyciu byłoby adwokat, pocieszyciel lub pomocnik. Przywołane terminy pomagają nam zrozumieć, na czym polega służba orędownicza Ducha Świętego. A. Adwokat to ktoś, kto przejmuje cudze sprawy. W dziedzinie prawnej znany jest nam zawód adwokata, do którego zwracamy się z prośbą o pomoc, gdy nie potrafimy sami rozstrzygnąć lub wyjaśnić pewnych kwestii. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie się naszymi sprawami i będzie nas reprezentował. Duch Święty zajmuje się naszym przypadkiem, gdy zgrzeszymy. Grzech pojawiający się w życiu wierzącego jest zawsze czymś bardzo poważnym, zakłóca społeczność z naszym Ojcem w niebie i wprowadza nieporządek w nasze życie. Oprócz orędownika w niebie, którym jest Pan Jezus, potrzebujemy wtedy również orędownika na ziemi. Ducha Świętego zabiega On o to, by uporządkować daną sprawę. Nakłania, byśmy przyszli do Ojca ze szczerym wyznaniem winy. Tylko w ten sposób nasza społeczność może zostać przywrócona. Jako pocieszyciela znamy Ducha Świętego w powiązaniu z okolicznościami naszego codziennego życia. Każdy wierzący ma również chwilę smutku i zniechęcenia. Wtedy potrzebujemy Bożej pociechy i zachęty. Otrzymujemy je przez Ducha Świętego. Również wspólnie z wierzącymi z miejscowego zgromadzenia zboru znamy ducha jako pocieszyciela. Przykładem tego są dzieje apostolskie, 9 rozdział, 31 werset. Tam czytamy o zborach w Judei, Galilei i Samarii. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył, i się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Właśnie w naszych czasach potrzebujemy wspólnie takiej pociechy. W życiu dzieci Bożych sporo jest spraw, które mogą zasmucać. W obliczu licznych cierpień nie zapominajmy jednak, że posiadamy Bożego Pocieszyciela. Nasze źródła pomocy nigdy nie zawodzą. Jako pomocnik Duch Święty zajmuje się naszymi słabościami. O tym apostoł Paweł napisał wierzącym w Rzymie. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Rzymian 8 rozdział 26 werset. Słabości nie powinny nigdy mylić się z grzechem. Nawet jeśli pośrednio mogą być skutkiem grzechu, słabością jest wszystko, w czym wychodzi na jaw nasza ludzka ograniczoność w porównaniu z Bogiem: na przykład zmęczenie, głód, choroba, strach. Przez pociechę Ducha Świętego widzimy oddziaływanie. Ducha Świętego jako naszego właśnie orędownika. Zauważamy granice naszej zdolności pojmowania w tym, że widzimy nasze słabości. Jeśli widzimy granice naszej zdolności pojmowania i naszych umiejętności, to wtedy Widzimy jak słabi jesteśmy. Kto widzi te granice, zwraca się w modlitwie do Boga. Właśnie wtedy potrzebujemy Ducha Świętego jako naszego pomocnika. On jest mianowicie tym, który wstawia się za nami w naszych niewysłowionych westchnieniach, gdy nie wiemy jak i o co się modlić. Mówi o tym Rzymian, 8 rozdział, 27 werset. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z pomocy Ducha Świętego, a jednak stale On jest u naszego boku. Duch Święty jako pieczęć. Błogosławieństwo to apostoł Paweł przedstawił w listach do Efezjan i do Koryntian. W nim i wy, którzy słyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Efezjan 1, rozdział 13, werset. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4, rozdział 30, werset. Tym zaś, którzy nas... Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. 2 Koryntian, pierwszy rozdział, 21 i 22 werset. W czasach powstania owych listów Pieczęci używano na przykład po to, aby pokazać nienaruszalność tego, co zostało zapieczętowane. Właściciel danej rzeczy mógł ją zapieczętować, aby uchronić przed dostępem innych. Skoro jesteśmy zapieczętowani duchem na dzień odkupienia, oznacza to, że Duch Święty gwarantuje, że na, na, na zawsze będziemy należeć do naszego Pana. Błogosławieństwo to daje nam pewność zbawienia w Bogu. Gdy mówimy o zapieczętowaniu, możemy rozróżniać jego cztery aspekty. Zapieczętowanie mówi o prawie własności. Pieczęć na danym przedmiocie pokazuje, do kogo on należy. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. Na krzyżu Golgoty oddał On za nas życie, aby odkupić nas na zawsze. Żadna moc tego świata nie może zmienić tego nienaruszalnego faktu, za to ręczy Duch Święty. Zapieczętowanie oznacza również ochronę i bezpieczeństwo. Zapieczętowany przedmiot nie może być przez nikogo naruszony. Tak więc jesteśmy schronieni w rękach Pana Jezusa. Po pierwsze należymy do Niego, a po drugie On nas chroni. Nikt i nic nie może wyrwać nas z Jego ręki oraz z ręki Ojca, również za to ręczy Duch Święty. Znowu, zapieczętowanie mówi o fakcie dokonanym. Pieczęć pod dokumentem oznacza zakończenie procesu. Tak jest również z naszym zbawieniem. Nie można do niego nic dodać, ani nic ująć. I już dzisiaj mamy zbawienie duszy i ducha, podczas gdy przyszłe zbawienie naszego ciała jest rzeczą pewną. Duch Święty, którego posiadamy jest tego niezbitym dowodem. Zapieczętowanie mówi także o autentyczności danej rzeczy. Pieczęcią poświadcza się na przykład oryginalność dokumentu, gdy przeniesiemy te myśli na nas ludzi to możemy powiedzieć, że Ducha Bożego posiada tylko ten, kto jest prawdziwym wierzącym. Kto zaś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Rzymian 8 rozdział 9 werset. Zewnętrzna pobożność i uczciwość nie wystarczają. Bóg szuka prawdy na dnie duszy. Potwierdzeniem autentyczności czyjegoś nawrócenia jest dań Ducha Świętego.